Jan Długosz, wybitny polski dziejopis średniowiecza nazywany ojcem naszej historiografii, nie mógł nachwalić się księcia Bolesława Krzywoustego. Jego odwaga w podejmowaniu wojen była tak wielka, wytrwałość i szybkość w działaniu tak niezawodna i tak widoczna, hojność w rozdawaniu, spryt w przewidywaniu, umiar w stosunku do pokonanych, łagodność wobec zwyciężonych, uprzejmość dla gości sprawiedliwość dla poddanych i przywiązanie do nich tak wielkie i bezgraniczne, że nigdy nie wspomniano, by istniał wśród królów i książąt polskich lepszy od niego człowiek, bardziej doświadczony wódz, odważniejszy żołnierz, szczęśliwszy zwycięzca, człowiek goręcej miłujący ojczyznę i sprawiedliwszy od niego sędzia. Dziś o Polsce Bolesława Krzywoustego, także o nim samym i o jego politycznej spuściźnie. Dlaczego zyskał miano nie tylko męża stanu, ale i okrutnika oraz sprawcy politycznej katastrofy, podziału swego dziedzictwa między synów, czyli rozbicia dzielnicowego? Choć z drugiej strony Zdzisław Pietras, biograf księcia, porównuje ustawę sukcesyjną zwaną testamentem Bolesława Krzywoustego do konstytucji. Czy Bolesław rzeczywiście podjął próbę ustalenia stałej zasady podziału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 Bolesław Krzywousty walczył o władzę w Polsce ze starszym przyrodnim bratem Zbigniewem. Po śmierci ojca Władysława Hermana, który podzielił kilka lat wcześniej królestwo na trzy dzielnice między nich i siebie, pokonał ostatecznie Zbigniewa w 1108 roku. Miał wtedy 22 lata. Zygmunt udał się na wygnanie do Niemiec pod pretekstem przywracania mu władzy. Rok później król niemiecki Henryk V najechał księstwo polskie i poniósł klęskę pod Głogowem. W następnych latach Bolesław musiał zawrzeć pokój z południowym sąsiadem i jego zwierzchnikiem władcą Niemiec. Warunkiem cesarza było zezwolenie na powrót Zbigniewa do księstwa. Kiedy do tego doszło, Zbigniew został oślepiony przez Bolesława. Za tę zbrodnię książę został obłożony klątwą kościelną i potępiony przez społeczeństwo. Bolesław dla ratowania autorytetu i pozycji w monarchii piastowskiej odprawił publiczną pokutę. Według przekazu anonima zwanego Galem, Zbigniew, który niebawem zmarł, przebaczył mu. Jak ocenia pan profesor ten początkowy okres bycia na urzędzie sprawowania władzy właśnie przez Bolesława? Czy oślepianie stało się tradycją w historii polskich władców i królów? Oślepianie było niezwykle brutalnym sposobem pozbywania się konkurentów bez uciekania się do jeszcze bardziej skrajnego rozwiązania, czyli ich zabijania. Ten y, zwyczaj był zakorzeniony w tradycji bizantyńskiej, którą przecież częściowo Bolesław Krzywousty dziedziczył choćby przez swoją babkę Dobroniegę. Też i na zachodzie, w łacińskim zachodzie tego rodzaju sposób usuwania przeciwników nie był niczym niezwykłym. Dokonanie takiego aktu wobec członka dynastii, zawsze wiązało się z ryzykiem oburzenia ze strony tych, którzy wspierają konkurenta w walce o władzę, w tym przypadku Zbigniewa, starszego brata Bolesława Krzywoustego, jak też może wzbudzić oburzenie fakt złamania umowy zawartej wcześniej ze Zbigniewem, rezerwująca część dziedzictwa po ojcu, czyli po Władysławie Hermanie dla Zbigniewa, umowę poświadczaną w obliczu arcybiskupa Gnieźnieńskiego to sprawiło, że Bolesław musiał bardzo energicznie starać się przekonać, że żałuje swojego czynu, że pokutuje, a więc przekonać możnych rycerstwo, od którego przecież poparcia zależał los władcy. No właśnie, czy to była taka obywatelska postawa Bolesława Krzywoustego? Myślał o zjednoczeniu, skoro chciał usunąć kontrkandydata? Sądzę, że trudno nazywać postawę Bolesława Krzywoustego obywatelską, bo pewnie jak każdy władca o skłonnościach autorytarnych nie życzył sobie obywateli i sam siebie za obywatela nie uważał. To pojęcie rzeczywiście pojawi się w Polsce w połowie XII wieku. Władca chciał być władcą absolutnym i mieć pod sobą nie obywateli, ale poddanych. I to właśnie fakt, że miał oprócz siebie drugiego władcę, Zbigniewa, konkurenta w walce o spadek po ojcu, czyli po Władysławie Hermanie, napędzał konflikt polityczny. Konflikt był niewątpliwie szkodliwy dla państwa jako całości i w tym sensie jego rozstrzygnięcie brutalne, ale skuteczne przez Bolesława Krzywoustego może być uznane nie za akt obywatelski, ale za akt na pewno korzystny, zgodny z racją stanu państwa polskiego, ponieważ odwrócona została w ten sposób Groźba kontynuacji wojny domowej, która trwała, uświadommy to sobie, praktycznie rzecz biorąc 33 lata. Od 1079 roku, od momentu kiedy usunięty zostaje z Polski Bolesław Szczodre po zabiciu Stanisława, biskupa Stanisława ze Szczepanowa. Następnie konkurencji już między synem Bolesława Szczodrego Mieszkiem a synami Władysława Hermana podziału możnych w Polsce na obozy sprzyjające każdemu z tych kandydatów z osobna. To napędzało konflikt wewnętrzny od 1079 roku. I dopiero oślepienie i de facto usunięcie prawdopodobnie zmarł Zbigniew. W każdym razie nie wraca już na scenę polityczną. To sprawia, że nie ma już podziału wewnętrznego w Polsce, że państwo piastowskie możemy takie śmiało nazywać, może z pełną energią bronić interesów, swoich potrzeb, a przede wszystkim dokonać tego dzieła, któremu zawdzięczamy coś ważnego dzisiaj. Utrwalić związek ze Śląskiem, wciąż zagrożony przez pretensje czeskie do panowania nad Śląskiem i uzyskać kontrolę nad Pomorzem. To właśnie zrobił Bolesław Krzywousty, dzięki temu, że skończył ze stanem 33-letniej wojny domowej w Polsce, kończąc tak brutalnie ze swoim powiedziałbym, mniej uzdolnionym na pewno, bardziej bezwolnym i nieutalentowanym militarnie przyrodnim bratem Zbigniewem. Bolesław Krzywousty dzierżył władzę do 1138 roku, czyli troszkę krócej niż ten okres wojny domowej, o której wspomniał pan profesor, ten okres 33 lat, ale te trzy dekady władzy Bolesława Krzywoustego były bardzo burzliwe, jeżeli chodzi i o jego politykę zagraniczną, zwłaszcza uniezależnienie się od cesarstwa niemieckiego, no i Tę aktywność na Pomorzu Zachodnim to był dość mocno przez niego rozwiązywany problem. Bardzo mu na tym Pomorzu Zachodnim zależało. Przyłączył je do Polski jako lenno i tam rozpoczęła się chrystianizacja. Anonim zwany Galem napisał, że z tej wyprawy pochodzi najstarsza zachowana polska pieśń zaczynająca się od słów naszym ojcom. Wystarczyły ryby słone i cuchnące. Czy to jest istotna część tej historii, tej 30-letniej historii sprawowania władzy Bolesława Krzywoustego? Zapewne najistotniejszą z punktu widzenia naszej współczesności spuścizną panowania Bolesława Krzywoustego jest właśnie to, że Pomorze jest przy Polsce od Gdańska po Szczecin. Oczywiście wiemy, że potem Pomorze Gdańskie co prawda pozostanie do końca Rzeczpospolitej, do rozbiorów związane z Królestwem Polskim, ale Pomorze Zachodnie odpadnie przecież, będzie luźno związane, ale bez tego zwycięskiego starania Bolesława Krzywał z tego, żeby Pomorze Zachodnie także, a nie tylko Gdańskie włączyć w strefę wpływów i przede wszystkim, bo to było najważniejsze w ówczesnych realiach, w obręb obediencji, a więc zasięgu posłuszeństwa arcybiskupstwa Gnieźnieńskiego, a nie sąsiednich arcybiskupstw niemieckich. To właśnie sprawiło, że aż do przynajmniej XVI wieku kolejne pokolenia w Polsce Ludzi, którzy myśleli o Polsce jako o całości politycznej, wracali do tej myśli, że Pomorze Zachodnie także powinno być częścią Polski. Ta tradycja, można powiedzieć, Bolesława Krzywoustego, utrwalona w dziełach historycznych na czele z Kroniką Królestwa Polskiego Jana Długosza, o którym przypomniała pani redaktor na wstępie naszej audycji, pozostaje ważną częścią składową naszej świadomości historycznej i ona odzywa się w programach politycznych już w XX wieku przywrócić Pomorze do związku z Polską kiedy Polska została brutalnie pozbawiona ziem wschodnich przez Stalina w 1939 i ponownie w 1944 roku. Stalin w każdym razie wraca do tego pomysłu zrekompensowanie tego Polsce przekazaniem Pomorza Zachodniego. Gdyby nie było żadnego śladu historycznego Bolesława Krzywoustego na początku XII wieku, nie byłoby nawet pretekstu, żeby Szczecin był dzisiaj polski. Myślę, że drugie zagadnienie, o którym wspomniała pani redaktor w swoim pytaniu, a więc konflikt z cesarstwem o suwerenność Polski jest nie mniej ważne, bo choć Bolesławowi Krzywoustemu nie udaje się w pełni skutecznie do końca jego panowania tej suwerenności obronić, to olbrzymi wysiłek, jaki udokumentował w swoim panowaniu, żeby walczyć o nią, także pozostawia bardzo ważny ślad świadomości do której nawiązują także kolejne pokolenia Polaków. Nie chcemy oddać naszej suwerenności, niepodległości za darmo. Chcemy walczyć o to, ażeby Polska była traktowana jako równorzędny partner wtedy w chrześcijańskiej Europie, w której uznawany przez wszystkich za nadrzędny czynnik pozostaje cesarz ale Królestwo Niemieckie nie ma prawa być wyżej od Królestwa, czy też w danym momencie Księstwa Polskiego. Są równorzędne w tej wspólnocie europejskiej. To właśnie zadokumentował Bolesław Krzywousty na samym początku swojego panowania. Przypomnijmy, to panowanie zaczyna się jednak w roku 1102, w momencie śmierci Władysława Hermana, ojca Bolesława Krzywoustego, kiedy Polska jest podzielona jakby na dwie części tę część Zbigniewa, północną i południową, ze Śląskiem i Małopolską oddaną Bolesławowi Krzywoustem. Jednakże wielka energia, zdolności także dowódcze, organizacyjne Bolesława Krzywołustego, bardzo młodziutkiego w 1102 roku, Krzywołusty ma dopiero 16 lat. Tenże młodziutki władca, już wcześniej wyprawiający się w rozmaitych wyprawach militarnych zarówno na Śląsku, jak i na Pomorze, wznawia te akcje, po to, by obronić się przed koalicją, jaką organizuje Zbigniew, jego starszy brat, który współpracuje z Czechami, po to, ażeby zdobyć dla siebie przewagę w Polsce. Wtedy Bolesław Krzywousty organizuje wyprawy na Pomorze z krawkiem Śląska, właśnie ziemi lubuskiej, którą styka się jego dzielnica Śląska z Pomorzem. To właśnie wtedy inauguruje już tę walkę o Pomorze Zachodnie. Jednocześnie doprowadzając szybko do militarnej przewagi nad Zbigniewem i odpierając ataki od południa, ataki czeskie, kiedy sytuacja zewnętrzna dla Polski staje się groźna, kiedy nowy cesarz Henryk V decyduje się na wyprawę generalną przeciwko Polsce. Wtedy Bolesław Krzywousty już może dysponować siłami no niemal całego dziedzictwa piastowskiego. Nawet udaje mu się już w roku 1105, 1106, 1107 uzyskać kontrolę nad Pomorzem Gdańskim, ustanawiając nie Lenno, ale bezpośrednie panowanie polskie na tym terenie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu wojennemu w tych pierwszych latach panowania wytwarza wokół siebie Bolesław Krzywousty, zwartą, energiczną drużynę rycerską, która wierzy swojemu wodzowi, która jest gotowa pójść za nim w ogień, Nabiera także doświadczenia w organizowaniu szczupłych przecież sił państwa, którym dysponuje, do dużego wysiłku militarnego i to sprawia, że w roku 1109, przypomnijmy, Bolesław Krzywousty ma wtedy dopiero 23 lata. Od kilku lat żonaty z księżniczką ruską, bo właśnie w sojuszu z książętami ruskimi szukał umocnienia swojej pozycji w tej rozgrywce wewnętrznej i w sojuszu także z Węgrami. A więc był już żonaty, miał pierworodnego syna Władysława, zwanego Wygnańcem i wiele zwycięskich kampanii, zjednoczona władza nad większością ziem polskich i był gotowy zorganizować skuteczną obronę przed wielką wyprawą Królestwa Niemieckiego na Polskę. 1109 rok, pamiętna obrona głogowa, skuteczna, wojna partyzancka zorganizowana na zapleczu tego nieudanego oblężenia przez wojska cesarza Henryka V twierdzy stojącej na drodze do Śląska i dalej do Małopolski, bo chciał iść na Wrocław i na Kraków, cesarz Henryk V, to zmusza cesarza Henryka V do sromotnego odwrotu. Nie udaje się podporządkowanie Polski siłą. Odpowiedzi, jakie notuje wtedy anonim zwany Galem, który bezpośrednio patrzył na te wydarzenia, był wtedy przy Bolesławie Krzywoustym, dlatego jego świadectwo jest tak ważne. Odpowiedzi, jakich udziela Bolesław Krzywousty na wezwania cesarza, by ukorzył się, podporządkował, zrezygnował z suwerenności Królestwa Polskiego. I Bolesław odpowiada w sposób, no powiedziałbym, niezwykle godny, a jednocześnie niebuńczuczny. Odpowiedzi te sugerują jednoznacznie, że Bolesław Krzywousty uznaje władzę cesarza nad całą chrześcijańską Europą i jest gotów tę władzę respektować. Natomiast nie uznaje przemocy, przewagi militarnej Królestwa Niemieckiego, które chce podporządkować sobie wspólnotę polityczną Polską. I dumne stanowisko Bolesława Krzywoustego stanowi niewątpliwie drugi obok zdobycia Pomorza Tytuł do jego chwały kolejnych pokoleń aż do XXI wieku. Bolesław Krzywołsty prowadził wtedy wojnę podjazdową. I według legendy miał zwyciężyć Niemców w bitwie na psim polu. Nazwa bitwy wzięła się od tego, że zabitych w bitwie rozszarpywały i zjadały dzikie psy. No ale panie profesorze, ciągle pozostawał problem południowego sąsiada, czyli Czech. Kolejna wyprawa do Czech Bolesława Krzywoustego. Przypomnijmy może jednak najpierw, że bitwa na psim polu, o której Powtarzane są legendy od późnego średniowiecza. W istocie chyba jednak nie miała miejsca. Większość historyków dzisiaj się zgadza, że takiego starcia na pewno w tej skali nie było. Co nie znaczy wcale, to trzeba równie mocno podkreślić, że Henryk V nie poniósł klęski. Poniósł ją choć chyba nie w walnej bitwie, ale właśnie w nieudanym oblężeniu. Obrona głogowa tutaj jest kluczowa. Zmarły niedawno wybitny mediewista, profesor Karol Modzelewski w swojej wielkiej monografii poświęconej chłopom w monarchii piastowskiej. Doszukuje się nawet w tych skąpych zresztą świadectwach całego czasu, Elementów jakby pierwszych zalążków świadomości narodowej wśród chłopów. Myślę, że to prościej można sobie przedstawić: po prostu najeźdźcy mówiący obcym językiem, rabujący dom. Cóż, sami prosili się o to, żeby chłopi, którzy raczej rozumieli po słowiańsku, jeśli nawet nie nazwiemy tego jeszcze polskim, gotowi byli nadziać tych najeźdźców gdzieś z zawęgła na widły, raczej niż współpracować z nimi, by walczyć z księciem Bolesławem. Tak czy inaczej 1109 to rzeczywiście niewątpliwy wielki sukces, choć bez bitwy na psim polu, wielki sukces obrony Polski i chyba najpiękniej pisze o głównym elemencie tej walki anonim zwany Galem, kiedy opisuje zaciekłość oblężenia Głogowa, bohaterstwo jego obrońców. Postępowania cesarza Henryka V, który zakładników wziętych spośród dzieci obrońców Głogowa uczynił żywe tarcze, sprawił, że, że dylemat tragiczny jaki mieli wtedy obrońcy Głogowa jest wręcz niewyobrażalny, a jednak rozwiązali go na rzecz obrony ojczyzny, a nie własnych dzieci. I wracam do odpowiedzi na pytanie pani redaktor. No właśnie problem południowego sąsiada, czyli Czech. Kolejna wyprawa do Czech Bolesława Krzywoustego. Państwo czeskie wspiera Henryka V Bolesław Krzywousty nie tylko skutecznymi wyprawami skierowanymi na teren Czech. Przeciwstawia się temu zagrożeniu stale odnawiającemu się od strony Pragi, ale także poprzez układy w roku 1111, Zawiera rozejm po jednym z kolejnych takich militarnych starć z Czechami, gdzie udało się nawet pobić całkowicie wojska czeskie w bitwie pod Trutinią. Nie udało się na stałe usadowić kandydata Bolesława Krzywoustego na tronie w Pradze. Rozejm w 1111 roku wydawał się regulować bardziej stabilnie te relacje z naszym południowo-zachodnim sąsiadem. I to właśnie w wyniku tego rozejmu Zbigniew wrócił do Polski. Zbigniew korzystający oczywiście z gościnności walczących z Polską Czech. Natomiast Sobiesław, kandydat Wolesława Krzywoustego na tron czeski, został przyjęty w Czechach i wykrojono dla niego, można powiedzieć, małą dzielniczkę to wydarzenie, od którego zaczęliśmy naszą dzisiejszą rozmowę, bo właśnie owego rozejmu, kiedy Zbigniew wrócił do Polski i miał e, otrzymać uposażenie, także za wstawiennictwem arcybiskupa gnieźnieńskiego Marcina, to właśnie decyzje z 1111 roku, złamane następnie przez podstępne oślepienie Zbigniewa. Zakończyły wojnę domową w Polsce, ale były także momentem krytycznym, momentem, który udało się przejść Bolesławowi Krzywoustemu, można powiedzieć, suchą stopą dzięki temu, że odprawił następnie publiczną, bardzo solidną pokutę, w której wyraził żal za swoją brutalną rozprawę z bratem przyrodnim. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. Historia Żywa Podczas walk na Pomorzu w Księstwie Polskim doszło do bardzo groźnego buntu Palatyna Skarbimira. Został on co prawda stłumiony, ale ten konflikt był dość poważnym ostrzeżeniem. Są siły, które także chcą decydować, rosły w siłę kolejne rody. Mówiliśmy poprzednio o Sieciechu. Prawdopodobnie za ten bunt Skarbimira byli współodpowiedzialni książęta ruscy. Ingerowanie w sprawy Polski? Ze strony Rusi nie groziła Polsce podległość. Ruś od śmierci Jarosława Mądrego w 1054 roku była rozbita i polityka wschodnia w czasach Bolesława Krzywołstego sprowadzała się do starć z bezpośrednimi sąsiadami, książętami przemyślu i trębowli części dynastii Rurykowiczów i z próbą osadzenia nieco dalej na północ, także w bezpośrednim sąsiedztwie Polski na Wołyniu, kandydata Bolesława Krzywoustego Jarosława. Ta akcja nie bardzo się udała, ponieważ zmarł bezpośrednio w czasie wyprawy na Wołyń podjętej przez rycerstwo Bolesława Krzywoustego, kandydat, którego chciał osadzić na księstwie wołyńskim Polski, władca Wielkich sukcesów na tej linii polityki wschodniej nie było, ani też wielkich zagrożeń. Były natomiast kontakty zarówno samego władcy, przypomnijmy przez jego pierwszą żonę, księżniczkę ruską, jak też wysyłanych do rozmaitych misji dyplomatycznych możnych przedstawicieli władcy do książąt ruskich. Sam Bund Skarbimira, a więc wychowawcy kogoś, kto był przydzielony jeszcze w czasach Władysława Hermana do opieki nad młodziutkim Bolesławem Krzywołustym i zarazem kogoś, kto no niezwykle wiernie wspierał Bolesława Krzywoustego w pierwszych latach jego panowania, to właśnie prawdopodobnie Skarbimir i jego brat byli głównymi zleceniodawcami powstania kroniki anonima zwanego Galem. Kroniki przecież całkowicie w swojej strukturze narracyjnej po to, ażeby chwalić wspaniałość i wielkość Bolesława Krzywoustego. Otóż Skarbimir, który występował także w rozmaitych misjach dyplomatycznych skierowanych na zachód, m.in. do cesarza Henryka V, gdzie zasłynął godną postawą, która przyniosła jemu i jego rodowi trwałą zdobycz, a mianowicie zawołanie i herb rycerski Abdank. Anegdota historyczna warta jednak chyba utrwalenia w naszej świadomości. Otóż kiedy cesarz Henryk chciał przekonać wysłannika Bolesława Krzywoustego do własnej potęgi i zarazem skłonić do płacenia trybutu królestwu niemieckiemu, otworzył przed wysłannikiem Bolesława Krzywoustego, czyli przed Palatynem Skarbimirem skrzynię ze swoimi bogactwami. i Wtedy Skarbimir miał zdjąć z palca pierścień i wrzucić do tej skrzyni, stwierdzając, że może się do tego bogactwa dorzucić swoim pierścieniem, że mu to nie zaimponuje, ani też tym bardziej jego władcy, czyli Bolesławowi Krzywoustemu. Ta potęga królestwa niemieckiego, także finansowa, nie zaimponuje w tym stopniu, ażeby podporządkować się jej bez walki. Na co miał usłyszeć z ust zaskoczonego władcy niemieckiego Habdang", prawda? a więc dziękuję za ten dar, ofiarę z własnego pierścienia. Założyciel rodu Afdańców, bo tak w spolszczeniu ta tradycja rodowa przyjęła ową nazwę, od Habdang, Abdank, herbu, do nazwy całego rodu Afdańców. Zasługiwał się zresztą nie tylko w misjach dyplomatycznych, bo i w walce z Pomorzanami w kolejnych wyprawach na Pomorze Zachodnie, był rzeczywiście niezwykle wiernym wykonawcą woli książęcej, ale stał się także kimś ważniejszym, kimś, kto mógł kandydować do roli nowego sieciecha, niezbędnego elementu w strukturze władzy samego księcia, niezastąpionego. Z punktu widzenia autokratycznego władcy oczywiście jest to zawsze niebezpieczne. W pewnym momencie skarbimir, tak ważny, tak zasłużony, zaczął zawadzać. Moment, w którym Skarbimir naraża się bezpośrednio na gniew Bolesława Krzywoustego, przychodzi wtedy, kiedy Bolesław ma już drugą żonę. Jego pierwsza i niewątpliwie kochana żona, która dała mu przecież pierwszego spadkobiercę, dziedzica Władysława, później zwanego Wygnańcem. Kiedy zaślubia drugą po jej śmierci małżonkę, Salome, hrabiankę Bergu, Bolesław Krzywołusty, pojawia się problem, który znał doskonale z własnej historii. Problem sporu o dziedzictwo. Jest już pierwszy syn z drugiego małżeństwa, Leszek, który zresztą nie dożyje lat sprawnych, ale wiadomo, że mogą być następni. Pojawia się problem powtórzenia sytuacji ze Zbigniewem i Bolesławem Krzywołustym, Władysławem Hermanem i Bolesławem Szczodrym, to znaczy sporu między synami, kto będzie dziedziczył po zmarłym ojcu, całą piastowską dziedzinę lub też jej część. I wtedy właśnie, najprawdopodobniej już wtedy, a więc w roku 1117, doskonale to argumentuje wybitny mediewista toruński profesor Janusz Bieniak, właśnie na Boże Narodzenie roku 1117 Bolesław Krzywousty postanowił ogłosić rozwiązanie tego problemu chciał doprowadzić do tego Bolesław Krzywołusty, by możni, by najważniejsi ludzie w państwie zaprzysięgli w jego obecności w Kościele, że podporządkują się decyzji władcy o ustanowieniu systemu senioratu. Nie dopiero na śmierci w 1138 roku ów testament Krzywoustego powstaje, ale już w roku 1117, kiedy jest już dwóch synów z dwóch różnych małżeństw władcy. Wtedy właśnie ogłasza najprawdopodobniej krzywo usty swoją decyzję, że zawsze najstarszy w rodzie, a więc w tym przypadku Władysław, pierworodny syn z pierwszego małżeństwa, będzie seniorem, władcą dysponującym władzą zwierzchnią, ale młodsi także otrzymają swoje dzielnice podporządkowane seniorowi, ale niejako wyodrębnione dla nich. Ten właśnie system trzeba było zaprzysiąc w 1117 roku i Skarbimir odmówił złożenia przysięgi. Ponieważ można potraktować w tej decyzji Bolesława Krzywoustego zaprzeczenie prawa możnych do decydowania o przyszłych władcach. Jako zakwestionował element elekcyjności tronu, że władcą z góry, wiadomo, jest pierworodny, najstarszy i później zawsze najstarszy będzie zwierzchnim księciem Polski, a więc rozmaici Skarbimirowie, kolejni możni, możnowładcy w Królestwie Polskim nie będą mieli zdania rozstrzygającego w tej sprawie, kto będzie władcą polskim. Będzie ustanowiona zasada. Skarbimir chciał to zakwestionować i Skarbimir został za to oślepiony na drugie oko, bo pierwsze stracił w służbie księciu wcześniej w walce. Teraz został oślepiony i odsunięty od władzy. Nowy palatyn został wybrany Piotr Włostowic, który zapoczątkowuje z kolei ród Łabędziów, wywodzący się ze Śląska. A jednak w roku 1124 Skarbimir wraca do łask, choć jest już stary, ślepy, krzywousty, pozwala mu choćby częściowo wziąć udział w elicie politycznej kraju. Decyzja Bolesława tego aktu sukcesyjnego była w dotychczasowej historii Księstwa Polskiego czymś wyjątkowym, była nowością. Bolesław chciał to zrobić publicznie, nie tworzył tajemnego dokumentu, ale dyskutował o nim. Niektórzy historycy uważają, że tę informację także Bolesław Krzywousty przekazał do stolicy apostolskiej. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, na ile słuszna jest czarna legenda otaczająca testament Krzywoustego. Prawie każde dziecko przechodzące przez szkołę w Polsce wkuwa na pamięć tę datę, rok 1138, czyli moment śmierci Krzywoustego, jako datę graniczną, nieszczęśliwą w historii Polski, bo potem zaczyna się podział, za który odpowiada Krzywousty swoim testamentem, właśnie dzieląc Polskę, pozbawiając ją jedności. Otóż jest to interpretacja, która powstała mniej więcej 150 lat temu, ale która nie utrzymuje się całkowicie w świetle nowszych badań historycznych, bo te wskazują, tak jak wspomniałem, badania profesora Janusza Bieniaka, najwybitniejszego na pewno znawcy, możnowładztwa, polskiego XII-XIII wieku i rycerstwa polskiego w ogóle rodów. W istocie po pierwsze testament jego sama zasada została ustanowiona nie w 1138 roku, ale znacznie wcześniej, kiedy po prostu miał więcej niż jednego męskiego spadkobiercę legalnego. A po drugie sama zasada wprowadzona przez Bolesława Krzywoustego była zasadą najlepszą z możliwych, mającą zapobiec konfliktom i udało jej się to w pewnym sensie lepiej, przynajmniej przez nas następnych 50 lat, niż w innych krajach, gdzie dochodziło w całej Europie wtedy do podziału, do rozbicia, do wojen domowych. Zasada ustalona przez Wolesława Krzywoustego, zaprzysiężona przez możnych, a kiedy bronili się przed tym, byli za to surowo karani i przekazana do wzmocnienia autorytetu tej zasady, do stolicy apostolskiej, do papieża. Ta zasada przypomnijmy, ustanawiała jasną strukturę władzy w Polsce. Zawsze zwierzchną władzę ma sprawować senior, najstarszy w rodzie. Przez pierwszych osiem lat ta zasada będzie funkcjonowała po śmierci Bolesława Krzywoustego. O tym będziemy mówili w czasie naszego następnego spotkania. Nie zapobiegnie, to prawda, wtedy buntowi juniorów przeciwko seniorowi, ale przecież w 50 następnych latach zasada senioratu jest wiernie ponownie przestrzegana. Najstarszy sprawuje władzę przynajmniej honorowo zwierzchnią nad pozostałymi w rodzie, kontroluje Kraków i jakiś element jedności państwa polskiego zostaje zachowany. Nie ma takiego rozbicia, jakie występuje wtedy i w dawnym Wielkim Księstwie Ruskim na terenie Królestwa Niemieckiego. To rozbicie będzie pogłębiało się coraz bardziej, nie mówiąc już o całkowicie rozbitych na wiele podmiotów politycznych, krainach Półwyspu Apenijskiego, o rozbitej politycznie Hiszpanii itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Cała Europa jest rozbita na tym tle. To, co wprowadził testament Krzywołstego na terenie dziedzictwa piastowskiego, można uznać za przykład prawnego i politycznego porządku. Wspomniałam na początku, że jeden z biografów Krzywołstego porównał tę ustawę sukcesyjną, zwaną popularnie testamentem Bolesława Krzywołstego, do Konstytucji. Czy takie współczesne odniesienie ma sens, Pana zdaniem? No cóż, można byłoby używając terminu prawniczego powiedzieć, że była to konstytucja oktrojowana, czyli narzucona odgórnie przez władcę. Nie ma tu udziału czynnika obywatelskiego czy reprezentacji społecznej, która by tworzyła tę konstytucję, tak jak to miało miejsce w przypadku konstytucji 3 maja czy wcześniejszej fundamentalnej konstytucji Rzeczpospolitej, którą była konstytucja Nichilnowi z 1505 roku i kolejne zresztą konstytucje, czyli prawa uchwalane przez Sejmy Polskie. Tu jest prawo ustanowione przez władcę. Rzeczywiście prawo, które ma regulować zasadniczy problem polityczny, w tym sensie można użyć tutaj terminu konstytucja, bo jego ranga była taka właśnie konstytucyjna, miała konstytuować nowy porządek polityczny w Polsce, w którym jest miejsce dla wszystkich dziedziców Bolesława Krzywoustego, ale jest jednocześnie także zawarta jasna hierarchia. Najstarszy jest najważniejszy. Najstarszy reprezentuje całą Polskę. Bolesław Krzywołsty musiał się także zmierzyć z roszczeniami archidiecezji magdeburskiej do zwierzchnictwa nad Kościołem Polskim. W 1134 roku musiał stanąć przed cesarzem Lotarem III podczas zjazdu w Merseburgu i według większości historyków złożył tam hołd lenny. Pewnie przyjemne i łatwe to nie było, ale zabiegi bolsłowa doprowadziły ostatecznie do tego, że papież Innocenty II wydał tak zwaną bullę gnieźnieńską. To była gwarancja niezależności kościoła polskiego od Niemiec. To także ważne rozwiązanie, które stanowi o wielkości księcia, a także o jego dorobku politycznym, o jego spuściźnie. Hołd Merseburgu był bardzo trudnym momentem w historii panowania Bolesława Krzywoustego. Zmieniło się otoczenie polityczne. Nie mógł już liczyć na wsparcie na południu, na Węgrzech czy w Czechach. Osaczony przez wspólny front księcia czeskiego Sobiesława, władcy Węgier Beli i nowego cesarza niemieckiego Lotara w 1134 roku Bolesław robił co mógł, żeby przeciwstawić się zagrożeniu już nie tylko dla świeżo zdobytego panowania na Pomorzu Zachodnim, czy zwierzchności nad Pomorzem Zachodnim, ale także zagrożeniu dla suwerenności Polski. Zarówno udało mu się zmobilizować Pomorzan Zachodnich, Warcisława i Racibora, do skutecznych wypraw przeciwko jeszcze jednemu uczestnikowi koalicji anty, można powiedzieć polskiej, używając trochę historycznie takiego określenia, czyli Danii ale także starał się protestować przeciwko najgroźniejszemu chyba posunięciu, jakie wtedy miało miejsce, a mianowicie narzuceniu przez arcybiskupa magdeburskiego Norberta w kuli rzymskiej takiej oto interpretacji, zgodnie z którą arcybiskupstwo gnieźnieńskie traci swoje znaczenie jako zwornik suwerenności Polski, że to Magdeburg, arcybiskupstwo znajdujące się w Królestwie Niemieckim, ma moc zwierzchnią nie tylko nad Pomorzem, ale także w pewnym sensie zwierzchnią nad Kościołem w Polsce. Tego rodzaju sytuacja byłaby śmiertelnie groźna dla suwerenności polskiej. Akcja, jaką podejmuje także w Kurii Papieskiej, dyplomatyczna akcja Bolesława Krzywoustego, ma zapobiec tej katastrofie, która wtedy groziła. Jednakże nie mogło się obejść ostatecznie bez tego, co symbolizuje ów akt upokorzenia Bolesława w Merseburgu w roku 1135 w sierpniu, kiedy cesarz Lotar wezwał polskiego księcia na sąd do Merseburga, gdzie z jednej strony władca Czech, z drugiej strony władca Węgier, a od wschodu jeszcze sąsiedzi Wołodymyrko-Przemyski, książę ruski, także atakował Polskę, co razem sprawiło, że musiał stawić się w tym momencie krzywousty niezdolny do walki na wszystkich frontach przed cesarzy. Bardzo ciekawy jest sposób przedstawienia tego trudnego momentu w dziejach panowania już starego, 50-letniego, na ówczesne warunki starego władcy, przez kronikarza czeskiego, kanonika wyszehradzkiego, który był najbliżej tych opisywanych wydarzeń że to gdy miał przybyć książę Bolesław i odbyła się w tej sprawie narada cesarza z jego książętami książę Sobiesław czeski wstał i powiedział co wszyscy usłyszeli że księciu Bolesławowi nie należy się od Boga żaden inny ceremoniał jak ten gdy zostaje liktorem cesarza skoro to powiedział wszyscy książęta niemieccy jednomyślnie odpowiedzieli że nikt nie jest tak wierny i przyjazny cesarzowi jak książę czeski Przybył więc Bolesław i gdy się zasiadło w radzie książę Sobiesław, czyli książę Czech, siedział po prawicy cesarza i z drugiej strony inni książęta. Zaś Bolesławowi postawiono stołek naprzeciw cesarza, jakby liktorowi. Koniec cytatu. Otóż paradoksalnie to ustawienie Bolesława Krzywoustego naprzeciwko cesarza nie oznaczało tylko upokorzenia, ale oznaczało, że Bolesław Krzywousty jest traktowany jako przeciwnik, partner cesarza, a nie jako podporządkowana lewa ręka lub prawa ręka cesarza, jak miało to miejsce w przypadku księcia czeskiego. I ta właśnie walka o to, ażeby siedzieć naprzeciwko cesarza, bronić pozycji niezależnego partnera, nawet jeśli siedzi się na twardym stołku, a nie na wyścielanej poduszce obok cesarza, ale na niższym stopniu jego tronu. To właśnie wyraża istotę polityki Bolesława Krzywoustego. Bolesławowi Krzywoustemu udało się wyjść z tego spotkania, zachowując w istocie całość zdobyczy z jego panowania. Bo własności Pomorza Gdańskiego nie kwestionuje nikt. Nikt nie kwestionuje własności Śląska. Na pewno składa trybut Bolesław Krzywousty w Merseburgu z Pomorza Zachodniego. Co do tego wszyscy historycy się zgadzają, ale nie traci swojej zwierzchności nad Pomorzem Zachodnim. Tyle tylko, że nie jest to zwierzchność pełna. Uznaje tutaj prawa cesarza niemieckiego do płacenia mu trybutu. Część historyków uważa, że w tym momencie w Merseburgu zgodził się Krzywousty na trybutarną zależność całej Polski wobec cesarstwa. Sprawa ta pozostaje sporną i duża część historyków nie zgadza się z tą interpretacją, a najważniejszym rezultatem tego dramatycznego kryzysu w końcu panowania Bolesława Krzywoustego jest to, że udało się, pozbawiając wrogości cesarza w tym momencie w stosunku do Polski, udało się odsunąć pretensje arcybiskupstwa magdeburskiego do przejęcia kontroli nad całym kościołem w Polsce. I w lipcu 1136 roku, tak jak pani redaktor przypomniała to, papież Innocenty II wydał bullę, w której potwierdzona została nienaruszalność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i jego dóbr oraz praw. To oznaczało, że ten najważniejszy od roku tysięcznego, od zjazdu w Gnieźnie, symbol i zarazem instytucjonalny wyraz suwerenności Polski, własne arcybiskupstwo, niezależne od jakiegokolwiek biskupstwa w Niemczech zostało obronione. Uzyskał Bolesław Krzywousty tyle, ile mógł. Uzyskał zatwierdzenie swoich wypracowanych, czy raczej krwawą walką zdobytych ziem Pomorza i uzyskał obronę gniezna Polskiej Organizacji Kościelnej, która kiedyś będzie mogła ukoronować następców Bolesława Krzywoustego na królów Polski. Była to audycja Historia Żywa.